Minęła osiemnaście, tu program pierwszy polskiego radia. Zapraszamy na Aktualności Jedynki. Maria Furdyna i Andrzej Kocjan. Do Sejmu wróciła sprawa kryptowalut i wywołała burzliwą dyskusję. Jutro głosowanie nad wetem. Prezydent Trump ogłasza zawieszenie broni między Libanem a Izraelem. Ma wejść w życie przed północą czasu w Polsce. Dziękujemy, że jesteście z nami. Radiowa Jedynka razem ze słuchaczami świętuje stulecie istnienia. Żeby trwała i miała takie audycje jak dotychczas. A dzisiaj byliśmy w Sopocie. Użliwa debata w Sejmie. Tematem ustawa o kryptoaktywach, którą w lutym po raz drugi zawetował prezydent Karol Nawrocki. Jutro głosowanie nad prezydenckim wetem. A w Sejmie debacie przysłuchuje się Mariusz Pieśniewski, z którym się łączymy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie argumenty padają z mównicy? Najpierw padły polityczne. Debata w pierwszej części stała się polem politycznej bitwy i obarczania się odpowiedzialnością za nieprzyjęcie przepisów regulujących rynek kryptowalut. Sprawozdawca Komisji Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej wytknął prezydentowi kontakty z firmami krypt aktywów i zarzucił mijanie się z prawdą. Na tej mównicy pan stanął i powiedział tak. W dwa tygodnie ja wam przygotuję bardzo dobry projekt. Jest kwiecień. Pan ma w kancelarii pięciuset urzędników i pan w pięć miesięcy nie napisał ustawy w tak ważnej kwestii. Pan tu mówi o obronie portfeli obywateli, o stabilności systemu finansowego. Prezydencki minister Zbigniew Bogucki najpierw mówił o projekcie, ale potem zabrał głos jeszcze raz i ostro zaatakował rząd. Pan kłamie i manipuluje, mówił minister Bogucki do posła Nitrasa. Jesteście odpowiedzialni w stu procentach za to, że przez półtora roku nie wprowadziliście tych rozwiązań. To jest odpowiedzialność rządu Donalda Tuska i to jest pana odpowiedzialność, bo pan jest posłem. Jak słyszeliśmy bardzo głośno na te słowa reagowali posłowie zebrani na sali posiedzeń, ale też w debacie posłowie wskazują na konieczność regulacji rynku kryptowalut ze względu na unijne wymogi, także aby firmy te nie operowały poza granicami Polski, gdzie nie można skutecznie chronić polskich klientów. Z Sejmu Mariusz Pieśniewski dziękujemy za relację. Przywódcy Izraela i Libanu zgodzili się na zawieszenie broni, poinformował w mediach społecznościowych Donald Trump. Amerykański przywódca rozmawiał z przywódcami obu krajów. Zawieszenie broni między Libanem a Izraelem ma wejść w życie za 5 godzin i obowiązywać przez 10 dni. Węgierski minister do spraw europejskich potwierdził, że premier Viktor Orban nie poleci w przyszłym tygodniu na najbliższy nieformalny szczyt Unii Europejskiej na Cyprze. Nie wyznaczył także swojego przedstawiciela. Mają być tam omawiane skutki kryzysu na Bliskim Wschodzie, jego wpływu na Europę, a także kwestia budżetu Unii Europejskiej na najbliższe 7 lat. A były prezydent Bronisław Komorowski liczy na poprawę relacji polsko-węgierskich po tym jak w niedzielę opozycyjna partia TISA z Peterem Modziorem na czele wygrała wybory parlamentarne na Węgrzech. W radiowej jedynce zwraca uwagę na to, że Węgry za czasów Wiktora Orbana prowadziły politykę przeciwko polskim interesom. Zarówno blokowali pieniądze dla Polski na polską armię. Orban blokował pieniądze na wojnę obronną Ukrainy. Blokował wiele rozwiązań, na których nam zależy. Więc wszystko razem było tu takie deklaracje o przyjaźni były mocno fałszywe. Teraz możemy pić Tokaj absolutnie z autentycznym przyjaźnią do Wegrów. Peter Modior zapowiedział, że z pierwszą wizytą zagraniczną uda się do Polski na początku maja. To są aktualności jedynki.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 Stulatka na skwarze kuracyjnym w Sopocie. Z okazji naszych setnych urodzin Ekspres Jedynki nadawaliśmy dzisiaj strój miasta. Były wzruszenia i życzenia. Długich dobrych audycji przede wszystkim, żeby radio się trzymało, żeby w aucie się dobrze słuchało, dobrej muzyki, dobrych wywiadów z ludźmi. A jutro audycje folder ulubione nadamy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Naszymi gośćmi będą Magdalena Cielecka i Ralf Kamiński. Ula Kaczyńska i Marcin Wojciechowski zapraszają od 14.00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Informacje sportowe. Sylwia Urban. Jacek Magiera spoczął na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Drugi trener drużyny narodowej zmarł 10 kwietnia w wieku zaledwie 49 lat. Podczas kariery zawodniczej zdobył dwa mistrzostwa, jeden puchar i superpuchar Polski. Grał w Rakowie, Częstochowa, Legii, Warszawa, Widzewie, Łódź i Krakowi. Niedługo po zakończeniu występów na boisku Jacek Magiera rozpoczął pracę szkoleniową, ostatnio jako asystent trenera Jana Urbana w reprezentacji Polski. Jacka Magierę wspomina Stefan Majewski.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 Nikola Grbić ogłosił 37-osobową, szeroką kadrę polskich siatkarzy na sezon 2026. Nie ma w niej Bartosza Kurka i Norberta Hubera, a także tych, którzy zakończyli reprezentacyjne kariery Marcina Janusza i Pawła Zatorskiego. Do kadry wraca natomiast środkowy Mateusz Bieniek. Do dyspozycji będą też między innymi Wilfredo Leon, Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka i Bartłomiej Bołądź. Trener Grbić mówi jednak, że skład może się zmienić. Myślę, że my mamy pod uwagę dużo, dużo zawodników i na końcu lista, która oczywiście może być jeszcze zmieniona, ale dobra rzecz jest, że ja mam tydzień czasu, żeby widział jak oni się zachowują, jak trenują, jaki jest charakter i z kim możemy kontynuować, a kto może wracać do reprezentacji młodych albo do klubu, albo skończyć sezon. 10 czerwca w Chinach rozpocznie się Liga Narodów. Jednak najważniejszą imprezą w tym roku we wrześniu będą Mistrzostwa Europy. Podopieczni trenera Grbicia będą bronić tytułu. Stawką będzie także zdobycie kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. Pogoda. Noc w większości kraju pochmurna, nad morzem mgliście. Można spodziewać się deszczu na południu kraju i po Morzu Zachodnim. Temperatura od 1 stopnia na Warmi i Mazurach, 2 stopnie na Pomorzu i Podlasiu, 6 kresek na Podkarpaciu do 8 stopni na Ziemi Lubuskiej. Klimat. W zdecydowanej większości kraju dobra jakość powietrza, bardzo dobra w Łebie i Malborku. 37% mocy jest generowana w tej chwili z energii odnawialnej, głównie ze, ze słońca. W województwach podlaskim i mazowieckim oraz w lubuskim i wielkopolskim duże zagrożenie pożarowe. Nie ma zakazów wstępu do lasów. Jedynka.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 Teatr Polskiego Radia zaprasza w sobotę po pierwszej. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Muzyczna Jedynka. Nie odda nikt, tych lat nie odda nik Gdy swoją drogą ja chodziłam, swoją drogą ty Gdy słowa tłumił żal, gdy oczy mnie gniew Gdy drażnił muzyki dźwięk i nocnych ptaków śpiew Tych lat straconych lat już nam nie odda nikt Nikt nam nie odda piękny nocy ani dni Tych zmierzchów pełny dwa i tych wiosennych burz gdy wiatr zgina drzewa, gdy wiruje złoty kurz Najciwszych kilku chwil, nim ptaki zbudzi świt I gwiazd, które spadły w dół, nie odda nam już nikt Tych lat nie odda nikt, tych lat nie odda nikt nie powracajmy już do tamtych nocy ani dni Uciszmy w sercu żal, wyrzućmy nagły gniew Witajmy muzyki, dźwięki nocnych ptaków śpiew Tych lat, idących lat już nam nie weźmie nikt Nikt nie zabierze pięknych nocy ani dni Tych zwierzków pełnych war i tych wiosennych burz Gdy wiatr zgina drzewa, gdy wiruje złoty gór Ci szybki chwili, nikta i z ludzi śni i gwiazd, które leżą w dół, nie weźmie na mi śni! Da, da! powinny. Mąż pracował w orkiestrze u Rachonia. No i, i Rachoni, jak ja już opuszczałam to Mazowsze, moje, to więc to Niech pan przeprowadzi te żonę. Zobaczymy, czego ją tam w tym Mazowszu nauczyli. No więc rzeczywiście ja nagrałam próbnie. Po cichutku, tak, gdzieś o godzinie 6 rano przed próbą orkiestrową. Na taśmie nie dla mnie przygotowanej piosenkę Gdzieś pokłada w was na jakąś nadzieję. To tylko temu sprostać. Ale nie, nie, nas tego nikt nie uczył interpretacji niestety. Jeżeli o mnie chodzi, ja słucham bardzo uważnie tego, jak aktorzy mówią wiersz, jak czytają. I chodziłam do teatru, słucham jak mówią. I z tego rodziła się świadomość, że oni sobie dopisują jakąś mózgę. Michnikowski i alkoholomierz słynny. I alkoholomierz, tak? Tak i pani Barbara była taką artystką, która właściwie tańczyła i występowała w Podzięce dla tego pana, który uh -huh. chodził po poszczególnych restauracjach i sprawdzał jakość napitków <laughs> i jedzenia. No i to była właśnie ta piosenka, jedna z moich ukochanych filmowych piosenek. Postanowiłem dzisiaj o, ten jak To te, miło. Tak, uważam, że jest kapitalna, kapitalna to. To jeszcze ja dodajmy. Słuchajcie, i to jest duet Kaszycki-Osiecka. Kaszycki-Osiecka, a, a ja mam Nie, nie była dla państwa przydatna. Trochę się muszę poskarżyć. Ona jest za I, dobra, żeby i, ją y, tak bez komentarza pokazywać. Ja, Wiesz, ja, ja tak się tłumaczyłam, Irenie, no jak kiedyś no. miała pretensję. Czemu ty nie grasz tego? No nie ja bo, mówię, to za dobry. To jest kaszycki. To jest, kaszycki, tak, to jest wielki kompozytor, kompozytor. A te malowanki, o których mówię, to jest y, cała słowiańskość. No, to tak. jest cała polskość. To jest, to jest właściwie malowane. To są piosenki malowane. A propos kompozytorów. Jak to było? Ty mieszkałaś w domu Kazimierza Serockiego? Czy to był przedtem jego dom? Czy jak to było? Konkretnie moi rodzice mieszkali w domu w domu państwa Serockich. Tak, tak. I tam już ale, ta muzyka... Ale w domu rodziców Serockiego. A, a. No tak. a no tak. pan Serocki, kiedy przyjeżdżał był wtedy na studiach, do do solce. Oczy jesieni, nad morzem stada chmur Pejzaż moich nadziei umyka mi spod kół. Serce gryzie no